Iluminacja takry, Gwiazda Ziemi i Gwiazda Duszy Miejsce, Gwiazda Ziemi, 15-30 cm pod stopami, Gwiazda Duszy, 15-30 cm nad głową kolory, Niedziany, Gwiazda Ziemi i Magenta, Gwiazda Duszy, Żywioły Wszystkie Gwiazda Ziemi i Gwiazda Duszy pomagają nam przenieść nasze duchowe połączenie na następny poziom. Gwiazda Ziemi jest ezoteryczną kotwicą, która trzyma nas blisko mądrości Matki Ziemi. Gwiazda Duszy jest centrum energii duchowej, które pomaga nam pogłębić połączenie z mądrością kosmosu. Kiedy te centra energetyczne są otwarte i połączone, znajdujemy się w idealnej równowadze między niebem a Ziemią. Matka Ziemia była tu na długo przed nami, ma miliony lat i pozostanie tu na długo po tym. Jak nasze ciała fizyczne ulegną rozpadowi. Kiedy uszanujemy Matkę Ziemię i połączymy jej energię z naszą gwiazdą Ziemi, otrzymamy od niej informacje i przewodnictwo, które pogłębią naszą więź z planetą i pokażą nam kierunek w życiu. Wszechświat jest sercem prawdy. W tej energii zawiera się starożytna mądrość i miłość, które wykraczają poza nasze zrozumienie. Kiedy dostępujemy gwiazdy duszy, która jest ukazywana jako piękna trójwymiarowa świetlana gwiazda, jesteśmy w stanie przenieść naszą duchową wiedzę na następny poziom. Lekcje i techniki z tego rozdziału posłużą Ci za narzędzia, dzięki którym stworzysz energetyczną przestrzeń na unowocześnienie tej energii i informacji. Przygotuj się na uwolnienie od karmy, połączenie z kosmosem i zakotwiczenie w ziemi.